Sokołów, 500 gramów, 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 kwietnia. Cena przed 11,99. Carrefour. Wielkanoc smakuje lepiej. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, pierwszy dzień kwietnia urodziny trójki jest 10. Serwis trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Strzały w fabryce pod łodzią. Ewakuowano załogę. Sprawca jest poszukiwany. Prezydent odbierze ślubowanie od dwojga z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nocny atak Rosji na Ukrainę. Nie żyje jedna osoba. Drony spadły m.in. na Łódzk przy granicy z Polską. Policjanci ścigają byłego pracownika jednej z fabryk w Nowym Józefowie pod Łodzią, który strzelił do dawnego kolegi z pracy. Mężczyzna uciekł. O szczegółach Michał Makowski. Były pracownik fabryki wtargnął na teren łódzkiego zakładu dzisiaj około godziny siódmej i oddał strzał w kierunku jednego z byłych współpracowników. Nikt nie został ranny, ale z zakładu ewakuowano wszystkie osoby, przekazała Polskiemu Radiu rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, komisarz Edyta Machnik. Szwała czynności w kierunku zatrzymania mężczyzny. Priorytetem teraz służby jest to, aby jak najszybciej tego mężczyzna otrzymać. Nie wiadomo jeszcze z jakiej broni strzelał poszukiwany mężczyzna, motywy jego działania również pozostają niejasne. Michał Makowski, Polskie Radio. Trudno powiedzieć, dlaczego prezydent tak postępuje w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gdyż nie ma on wpływu na wybór i pracę sędziów. Tak mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu Przemysław Rosati. Konstytucja nie pozwala na nakładanie na prawidłowo wybranego sędziego dodatkowych wymagań, które muszą być spełnione. To, co kiedyś powiedział pan profesor Włodzimierz Wróbel, to był pewien zwyczaj konstytucyjny, który został zapisany następnie w ustawie. Ale konstytucja nie przewiduje jako elementu wymaganego złożenia ślubowania, aby móc objąć czynności orzecznicze w Trybunale. Przed południem do Pałacu Prezydenckiego zostało zaproszonych dwoje sędziów wybranych przez Sejm. To Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że dopuszczalne są inne warianty złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj już jak widać wobec prezydenta może nie oznaczać twarzą w twarz, powiedział Waldemar Żurek. Co najmniej jedna osoba zginęła, około 10 zostało rannych w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę. Drony uderzyły m.in. w Łuck, w pobliżu granicy z Polską. W mieście wybuchły liczne pożary, powiadomiły władze. Zniszczony został terminal prywatnego operatora logistycznego. Drony zaatakowały też magazyny jednej z sieci handlowych. Wojna w Iranie zbliża się ku końcowi, sugeruje sekretarz stanu USA. Marco Rubio powiedział w wywiadzie dla stacji Fox News, że amerykańskie siły osiągają strategiczne cele. Widzimy już metę. Nie będzie to dzisiaj, nie będzie to jutro, ale zbliża się. Dojdziemy do punktu, w którym nasze siły zbrojne osiągną wszystkie cele misji, a robią to z niezwykłą skutecznością, co moim zdaniem przejdzie do historii jako jedna z najbardziej najlepiej przeprowadzonych operacji wojskowych w współczesności. Odnosząc się do sytuacji w cieśnieniu Ormus, Rubio stwierdził, że to wody międzynarodowe, zatem wszelkie działania Iranu mające na celu utrudnienie ruchu handlowego są nielegalne. Kierowcy płacą do dziś więcej za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem. W życie weszły nowe stawki za przejazd odcinkiem zarządzanym przez Stalexport. Powodem są rosnące koszty utrzymania i prowadzone inwestycja, tłumaczy rzecznik spółki Daniel Gryt. Dla samochodów osobowych nowa stawka wyniesie 18 zł. Z kolei dla pojazdów ciężarowych 55 zł. Kierowcy samochodów dostawczych zapłacą 32 zł. Zmiany są znacząco niższe od maksymalnych dopuszczalnych stawek wynikających z umowy koncesyjnej. Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad decyzja jest niezasadna, szczególnie biorąc pod uwagę wysokie podwyżki w poprzednich latach. Ostatnia uderza przede wszystkim w kierowców i branżę transportową, powiedział rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji. I na koniec jeszcze żart szefa MSZ. Rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował Polskie Radio, że wpis wicepremiera Radosława Sikorskiego w sprawie podpisania przez prezydenta nominacji ambasadorskich to pryma aprilisowy dowcip. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas imienia. Na wschodzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na pogórzu także deszczu ze śniegiem. W Karpatach śnieg, na pozostałym obszarze pogodnie, w górach porywiste wiatry. Na termometrach od 2 stopni na Podhalu do 7 nad Zatoką Gdańską i 13 w centrum i na Dolnym Śląsku. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Jest 5 minut po 10. Dobrego dnia. Dobrego dnia i wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Ja też świętuję swoje, więc nie ma przypadków. Napisał pan Łukasz. Mnóstwo życzeń na profilu społecznościowym na Facebooku Trójki. Można pisać, można dzwonić. 22 i trójek. I dobrego dnia, małpapolskieradio.pl, bo to jest nasz adres mailowy. I dziękujemy za wszystkie życzenia. Mateusz Tomaszuk. Gosia Jakubowska mi się przypomniała. Chciałbym powiedzieć. Patrzę na ciebie. Nie, <śmiech> ja to nie Gosia. No. mamy wpadkę? Justyna Grabasz. Justyna Grabarz, tak. Michał tak, Żołądkowski. Tak się nazywam. I Michał Kubik. Tak, dwóch Michałów. Dzień dobry. Mój z Wrocławia, wasz rówieśnik, właśnie przysłuchuję się audycji państwu prowadzących, i tak chciałem się podzielić moją refleksją, ponieważ te wszystkie lata były wspaniałe i super z tą muzyką, która mi towarzyszyła. Ale jak słucham dzisiejszego wydania duetu prowadzącego, to bardzo się cieszę, że trójka jest w dobrych rękach i w dobrych głosach, więc mam nadzieję, że trójka nam nie zginie i będzie dalej w tak wspaniałej formie jak dotychczas. I życzę wszystkiego dobrego prowadzącym, samych sukcesów i żeby trzymali ten poziom, który trzymają dzisiaj od godziny dziewiątej. Wszystkiego dobrego trójku. takes offense at a day in your celebration cause we all know in our minds that there ought to be a time that we can set aside to show just how much we love you and I'm sure you would agree what could fit more perfectly Than to have a world party on the day it came to be not have a David Wood No jak są rodzinę, to musi być też 100 lat. Ja zresztą miałam kiedyś taką tradycję, w czasach, w których zdarzało mu się prowadzić trójkowe budziki, że zawsze musiała pojawić się przynajmniej jedna piosenka Stevie'ego Wondera, taka moja muzyczna miłość. No i pojawiła się. No i dzisiaj tak. A pani tak redaktor miała kiedyś w swojej pamięci Taką sytuację, kiedy zapomniała swojego nazwiska, albo nazwiska tak. realizatora. Pomyliłam się we własnym nazwisku, zapomniałam nazwiska realizatora. Och, nie raz, to się dzieje regularnie. Dziś rano informacje sportowe przekazywał Państwu. E... A, ale dziura w głowie! To dzisiaj miałem taką dziurę. Patrzę na Ciebie, Aha. znamy się od wielu, wielu lat i nie wiem skąd A tu jest A to się dzieje. To jednak Gosia mi no, jakoś tak, tak w głowie. Tak, no to się dzieje, to się dzieje. Nie ma znaczenia, jak długo kogoś no. znasz, bo takie sytuacje są na porządku dziennym tutaj w radiu. A godzina? Jest 16 minut po 17. Co ja mówię po której? Jest 16 minut po siódmej. O no tyle zegarów w tym studiu. Yy, jeden zegar, drugi zegar, trzeci zegar, dwa zegary analogowe, jeden zegar cyfrowy. I co? I, i się mylą. Można ja... się pomylić, tak. Patrzyłem, si pamiętam yy, podczas wydania dobrego dnia na zegar. Widzę godzinę 10.30, a mówię 9.30. Takie rzeczy też się zdarzają. Cios. i Bóg już nie tak miły bo może już nie może albo nie ma już siły ktoś koniec, Zanim pogrążysz się w mroku Nim utoniesz Ktoś ci musi pomóc z boku Podać choć palca koniec chciał na przykład bilety otrzymać, to mo może się Państwo kupić oczywiście po 25-35 zeta, ale gdyby Państwo zadzwoniło pod numer czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy... A gdyby państwo napisało na adres dobrego dobregodnia małpopolskiejradio.pl, to mogłoby państwo zdobyć nową płytę grupy WW Dźwięczność, której fragment chwilę temu pojawił się na naszej antenie. Ale do Michała można dzwonić pod numer 22333333. Na pewno dobrze policzyłeś? Tak, 7 trójeczek. 7 Wyjątkowy dzień urodziny trójki, 64. No i nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie mieli dla państwa niespodzianek. Kultowe słuchowicko Jacka Janczorskiego. Kocham pana, pani słuku powraca, oczywiście z Martą Lipińską i Krzysztofem Kowalewskim. Jeden odcinek za nami. Yy, za chwilę wybrzmi kolejny. Trzeci usłyszymy w muzycznej poczcie UKF. A teraz widzę, że to będzie odcinek o tajemniczym tytule Inicjały. kocham pana panie Sółku. O tak... Bynajmniej naturalnie. <głos> Oczywiście. Słowo honoru. I, co pan tam robi, panie słuku? Czy, czy mogę wiedzieć? Żeby to widzieli. I żeby to wiedzieli. I żeby. I żeby. Nie zapomnieli słowo honoru. Skrobie pan nożem po podłodze. <głos> nie wiórkuje pan, chyba, prawda? Nie, pani Eliza, nie wiórkuję. O tak, nie wiórkuje bynajmniej. Wykonuje pan jakąś inną, bardzo przypominającą wiórkowanie pracą, prawda? Oj, tak to może wyglądać. Dla jednych jest to wiórkowanie, dla innych coś zupełnie innego. O tak, dla przyszłych pokoleń to nie będzie takie. Głupie, Co pan chce przez to powiedzieć, panie Sułku jedyny? Cicho. Chcę przez to powiedzieć, że czas coś po sobie zostawić. W, w jakim sensie? W ogólnym sensie, panie Lizo. Człowiek żyje, żyje i potem umiera. Wiem o tym. Ja też. I dlatego postanowiłem, gdzie się da, ryć swoje inicjały. Dla przyszłych pokoleń, żeby widzieli i nie zapomnieli o mnie. A i gdzie pan to wszystko ryje, panie sułku? Wyryłem na wszystkich ławkach w naszej klasie, na płocie gajowego Maruchy, na samochodzie doktora Waszewskiego i tak dalej, i tak dalej. Pamięć o mnie będzie dzięki temu żyła wiecznie. No w każdym razie i jakiś czas. No też racja. No, nie zamierza pan chyba umierać, panie sułku, jedyny. Nie, w razie oczywiście nie. W przyszłości oczywiście tak. Tak to wygląda. Wiem, że kiedyś umrę. Pani oczywiście wcześniej. No, Dlaczego nie, prawda? Ponieważ jest pani grubo starsza niż ja. O, te, te parę lat więcej nie gra roli. Można przecież umrzeć zupełnie nagle. Może pana po prostu przejechać doktor Wałaszewski swoim starym oplem. Doktor lekko widzi, wie pan. Wiem i dlatego schodzę mu z drogi. W każdym razie tak czy siak, Czas pomyśleć o tym, co się po sobie zostawi. Jeżeli umrę, zostawię po sobie pana, panie słuchu, jedyny. I jeżeli umrę, pierwsza oczywiście. W przeciwnym razie pan zostawi po sobie mnie, prawda? Zgadza się. Chodzi jednak o coś więcej. Trzeba zostawić po sobie coś konkretnego. Dlatego ryję, gdzie popadnie. Niech pan pokaże. Tu. Tu. To zwykła szpara w podłodze. E, to jest to. Które? To. E, tam. Wygląda jak, jak, mała litera D. Bo patrzy pani do góry nogami. To jest duże P. A aha, rzeczywiście. O, od pana strony to jest P. O, zaraz, a dlaczego P? Powinno być S. Sułek? A pan, to co? Gdybym rył pełne inicjały, musiałbym ryć PS. Past scriptum. Oby o to chodzi. Wszyscy by my myśleli, że to początek dopisku do listu, czy coś takiego, słowo honoru. Przemyślałem to. I, I ma pan pewność, że wszyscy będą wiedzieli, że to o pana chodzi, a nie o jakiegoś innego pana? No w każdym razie wiadomo będzie, że to nie doktor Wałaszewski rył. <grych> Rozumiem. Ten by wyrył dewu. Ani gajowy marucha. Ten ryłby gdzie popadnie G-Ma. Lecz ktoś całkiem inny. I gdyby tak się stało, że umrę przed panią, proszę to wszystkim pokazać i powiedzieć, to on wyrzeźbił. Pan suek, cholera jasna. A, a gdyby mnie, daj Boże, ja umarła pierwsza, to wtedy sam mógłbym zaświadczyć, że ryłem ja. To proste. No. I dobrze pan to wszystko obmyślił, nie ma co, prawda? Wiem. A, a wie pan, panie słuchu najsłodszy? Co? Się... Że, że kiedy już mówimy o tych wszystkich strasznych rzeczach, o, o tej nagłej pana śmierci, wie pan, że ja że ja umarłabym razem z panem, panie słuchu, jedyny. Cicho, dobrze Położyłabym się cicho obok pana i, i umarłabym natychmiast. Kocham pana. Cicho, Niech panią o to nie prosi. N nikt od pani tego nie wymaga. Umierać mi tu będzie razem ze mną, Słuch, honor. Jeszcze czego? Nie, nie chciałam pana urazić, prawda? No, e, p. Jak wóch wyszło. Wyszło, panie słuchu. Och Pięknie to wyszło. Wydaje mi się, że to, że, że to bardzo przyozdabia naszą skromną podłogę. Zrobiło się tutaj ładniej, po tym P po środku. A pani też powinna coś po sobie zostawić. Tak trzeba. To, to może ja wyryję sobie tam w kącie, dobrze? Co? E. E. Niby dlaczego? Eliza. Pierwsza litera mojego imienia, no tą, tą, w kąciku, taką maleńką literkę, błagam pana, pani Sułku. Zadacie co? nam scyzorek, tylko pani Stępi, to zresztą nie mój scyzorek, a cypisa, uszkodzi go, pani trzeba będzie cypisowi zapłacić, a ten sobie słono liczy w takich przypadkach, tylko czeka na takie nieszczęście. No, więc co robić, panie Sułku? Ja ja też chcę coś po sobie zostawić. No parę rzeczy po pani i tak zostanie. Choćby te kasztany uzbierane niedaleko gajówki. Przydadzą się, słowo honor, zrobię sobie z nich krowy. No, prędko zgniją. Podłoga nie zgnije tak prędko. No, no, no. O, po, proszę, proszę. No. Oto używany wkład do długopisu. Niech pani ryje na parapecie. Parapet też nie zgnije tak prędko. Och, panie suku, jestem, i, i, jestem panu wdzięczna. Och, pani panie suku, panie suku. No, no, no, to co, się, to nie. Odejść, Nie, nie, no, tylko, sułeczko, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nigdy, nigdy. Nie, cicho, za słowo honoru. Można. I oto zjawił się wszędobylski gajowy Marucha w całkiem nowych butach. Gajowy zażądał zwrotu scyzoryka w imieniu swoim własnym i Icypisa. Z tego co dalej mówił gajowy, można było wywnioskować, że zależy mu, aby wyryć na zelówkach litery GM, ponieważ nawet najuczciwszy znalazca, gubionego stale przez gajowego obuwia, nie wiedział po prostu komu je zwracać. Do usłyszenia. Na kolejne trzy odcinki, a także na spotkanie z Martą Lipińską, czyli panią Elizą. Zapraszamy w lany poniedziałek między 9 a 12. No a skoro o powtórce z rozrywki mowa, to od dzisiaj działa także kanał na YouTube pod tą nazwą. Tam też można znaleźć m.in. przygody pani Elizy i pana Sułka. A my z Justyną śpiewamy 100 lat, 100, 100 lat, niech nie żyje, żyje, żyje, żyje nam. nam. 22 i 7 trójek. Państwo dzwonią i wspominają. Jesteś najlepszą e, stacją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 Marian, widziałam taki fajny. Nie, fajnie. nie, nie, nie, nie kupimy Barbara. Ale jak to, nie? No nie, nie, nie kupimy koniec tego kupowania. Ale Marian, ale. Ty ma ha Kupimy i to taniej w Media Expert! Na przecenach na święta! A no a jak? Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki suszarki. Lodówki i W super niskich cenach.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 Zmienka 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 Jak ten czas leci, minęła 10.30, a teraz za sprawą magii radia przeniesiemy się na Wyspy Kanaryjskie, do parku, gdzie od prawie 30 lat ratowane jest smocze drzewo, czyli symbol tej wyspy. Dokonał tego zespół niezwykle znanego hiszpańskiego architekta Fernando Menisa. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Wiem, jak umilić Państwu czas oczekiwania na wiosnę. Wyprawimy się na Teneryfę. Dźwięk oceanu powinnam jednak zamieniać w szum drzew, bo to o drzewie, smoczym drzewie, chcę Państwu dzisiaj opowiadać wraz z hiszpańskim architektem Fernando Menisem. Jestem bardzo, bardzo młody. Moja ponieważ w 84 mamy jeden Byłem wtedy bardzo, bardzo młody i wziąłem udział w pierwszym w swoim życiu konkursie. W 1984 roku mieliśmy na Teneryfie kłopoty z drzewem. To było smocze drzewo, niezwykle ważne dla całej Hiszpanii. Ono umierało, a botanicy i organizatorzy konkursu zamierzali postawić stalowe konstrukcje, które podtrzymywałyby koronę drzewa. My zrobiliśmy inaczej. Zmieniliśmy otoczenie na takie, jakie było tam 500 lat temu one steel structure for support the tree and in our competition we don't put the steel structure we change the environment of the tree and we put the tree like was 500 years ago taka to inteligentna ingerencja architektoniczna właściwie bez ingerencji Smocze drzewo z Teneryfy już w 1917 roku zostało nazwane pomnikiem narodowym. Wysokość 18 metrów, u podstawy pnia prawie 20 i ogromna korona, która tak zachwyca botaników i turystów z całego świata. Tyle, że znajdowało się ono obok drogi, z której korzystali i mieszkańcy, i turyści i nie dawało sobie rady w takich warunkach. To same plan, który because they ponieważ mają round roast. Przywiezione na wyspy kanaryjskie drzewa potrzebują wody trzy lub dwa dni w tygodniu, a drzewo smocze nie wymaga nawet tego. Wystarczy, gdy pada deszcz, nic więcej. Staraliśmy się przekształcić środowisko wokół tak, aby przypominało to sprzed 500 lat, z czasów przed przybyciem Europejczyków. I teraz, gdy patrzymy na swój projekt po ponad 40 latach, drzewo prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Jest w świetnym stanie. Bez stali, bez podtrzymującej konstrukcji. I to jest dla mnie niesamowita satysfakcja. Fernando Meniz odwiedza to miejsce wraz ze swoimi gośćmi. Pokazuję im to miejsce nie tylko ze względu na moją pracę. Prawdę mówiąc, moje projektowanie jest tu zupełnie niewidoczne. Kiedy tam wchodzisz, myślisz, o to jest natura. Oh, this is not ale w 1984 roku ludzie wcale tak tego nie postrzegali. Nawet jury konkursu powtarzało, "Och, ale tu nie ma zbyt wiele architektury, nie widzimy, byś był architektem. Żadnych linii, żadnej perspektywy, nie ma nic, żadnego związku z angielskimi parkami ani z ogrodami, które mają mieszkańcy na wyspie, tylko natura. Tyle, że kiedy ludzie idą do tego parku, nie mają pojęcia jak było w 84 roku. To był duży parking autobusowy. Droga krajowa była 3-4 metry od unikatowego drzewa. Wyobraź sobie 3 metry. Zanim zmieniliśmy położenie drogi krajowej minęło może 9 lat. Potrzebne były dokumenty, musieliśmy podpisać umowę na nową drogę, a smocze drzewa wędrują w kierunku drogi, bo ich korzenie szukają wody. Tyle, że tej wody jest wtedy za dużo. Robiliśmy ten projekt z botanikiem, który jest niesamowitym facetem i bardzo nam pomógł przy tej pracy. He to to, to i Prowadzenie bioróżnorodności wokół starego drzewa wystarczyłoby uzdrowić jego korzenie. Projekt architektoniczno-botaniczny kontynuowany jest tu do dziś, a smocze drzewo znalazło się w samym centrum i parku i zainteresowania. Dla Menisa projekt na jego rodzinnej Teneryfie to projekt życia. Chodzi tam na spacery i ma świadomość, że żyje w jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Mogę żyć w my house. Mogę przechadzać I się po swoim domu day, bez ubrania everywhere. i pracować projektując jednocześnie I, inne miejsca in sandals, na ziemi. To zapewnia zdrowie mojemu umysłowi. Jestem tak wolny jak przyroda dookoła. No, może w czasie zimy muszę zamknąć okno. Ale mam poczucie, że w tych warunkach jestem całkowicie wolny. To jest mój luksus. Zaprojektowałem na wyspie także dom dla mojej rodziny. Oni mają podobne poczucie, są bezpieczni jak w ptasim gnieździe. Po prostu żyjemy zdrowo. I w takim miejscu rośnie najprawdopodobniej najstarsze smocze drzewo na świecie. Jeśli liczy sobie naprawdę tyle lat, ile szacują biolodzy, to trójka jest od niego młodsza o 736 lat. Zostawiam Państwa z tą najprostszą zagadką na świecie. Na Wyspy Kanaryjskie zabrała nas Sanna Dudzińska, której cykl dobrze zaprojektowany pojawi się na trójkowej antenie za tydzień o tej samej porze, a wszystkich odcinków można także posłuchać w naszych podcastach. Myślę, że to dla wielu jedno z najbardziej trójkowych skojarzeń. Jezu, gdzie my jesteśmy? Ojej, to, to my? <laughs> Chciałyśmy, że by nas zaskoczył czymś, więc tak, udało się. Dzień dobry. Dzień Można dobry. śpiewać w takich pięknych warunkach. A to tak się da na żywo? Da się. Dzień dobry. Z okazji dzisiejszego Państwa Jubileuszu dedykuję Państwu łacińskie 100 lat. Plurimos nos plurimos, plurimos nos plurimos annos, no plurimos pomyślności. Przepięknie, naprawdę. Wiesz, że ja się uczyłam łaciny przez rok? Nie wiedziałam. Ja bym chyba bym nie umiała tak pięknie zaśpiewać jak pani. Dziękujemy. Dziękujemy. Sącycznie. George Dorn screams 69 moles. mm -hmm. Mals, czyli utwór, który poznałem dzięki audycji program alternatywny Agnieszki Szydłowskiej. Ja pamiętam jak z wypiekami na twarzy czekałem na ogłoszenia e, openerowe, potwierdzenia line-upowe i w ogóle e, to była jedna z tych audycji, która ukształtowała mój gust. To nie było ustawione, żeby nie było, tak jak nasz dzisiejszy konkurs. I w tym ostatnim przypadku decyduje data poczta stemplowego, data pocztowego stempla. Piękne są te wpadki radiowe. Ja ci powiem, że kiedyś mi się zdarzyło y, powiedzieć, że warunki pogodowe mogą powodować wzmożoną aktywność homarów z jakiegoś <głos> powodu na antenie. Jaki, jaki wpływ mają homary na pogodę i na to, co, co się dzieje na świecie? Nie wiem, może bardzo duży? Nie, nie wiem, ale owoce i słodkie rzeczy mają bardzo duży wpływ, na przykład truskawki. Yy, truskawki Strawberry Fields Forever yy, o truskawkach The Beatles. A wiesz, jaki tort dzisiaj ma być? Nie truskawkowy? Nie. Kajmak Czarna Porzeczka. Beza. Mm. Wspaniale. Let mm. me Ja jeszcze zdradzę, że to był utwór, którym zakończyłam swoją pierwszą trójkową audycję. W wielkim stresie wtedy, na no dzisiaj prawie na zakończenie, w stresie trochę mniejszym. W radości wielkiej, bo dzisiaj pierwszy dzień kwietnia i trójkowe urodziny. Dziękujemy za wszystkie wiadomości, za listę obecności, za telefony. To cudowne, że są państwo z nami. Proszę z nami zostać, bo dzisiaj mnóstwo atrakcji na antenie trójki. Proszę nas nasłuchiwać i nas śledzić. To co, to jeszcze wspomnienia? Tak jest, żegnam się utworem bardzo trójkowym i wspomnieniowym. Tak, 24 lata temu to było 1052 notowanie listy. Pierwszy dzień kwietnia 2002 roku prowadził marek niedźwiecki, a na miejscu piątym alanis Morissette. Justyna grabasz, mateusz Tomaszuk i Michał Jakubik. I Michał żołądkowski. Dziękujemy za dzisiaj. If I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 I'm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 Mówi nie, nie traćmy czasu. Silny jest bezwład i przyzwyczajenie. Ze też pan Hetman nie ma większych zmartwychw. A, a, a, a, a. Powtórka z rozrywki. O tak. Tylko na antenie trójki. Od poniedziałku do czwartku o 13.30. Do usłyszenia! Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Wiosenna kumulacja lotto. Dziś prima aprilis, ale wygrane w lotto... Są...